Śpiewaliśmy tę pieśń i też wyrażaliśmy w kilku modlitwach te myśli, które właśnie nawiązywały do tej pieśni i to wyrażenie, abyśmy rzucili troski, zmartwienia, ból, cierpienia w Jego serce, to znaczy z drugiej strony tą rzecz podchodząc do niej, że mamy troski. Mamy zmartwienia. Mamy różnego rodzaju ból. Mamy również cierpienia. Śpiewaliśmy o zgryzotach. Czy ktoś z nas i z tym się nie spotkał w naszym życiu, aby rzeczywiście tak coś nas męczyło wewnętrznie, że możemy to nazwać, że są to zgryzoty? Może ktoś z nas cierpiał niedostatek? i taki problem może się zdarzyć wśród dzieci bożych, że komuś czegoś nie będzie starczać chociaż żyjemy w, raczej w czasach, które em, gdzie jednak jest chleb to człowiek może spotykać się również i z takimi problemami co gniecie tu ciebie czy masz taki temat który może rzeczywiście już Cię gniecie od dłuższego czasu, który nie daje Ci spokoju, który rzeczywiście tak ciąży na Twoim sercu, że ma to wpływ może na Twoje samopoczucie, na to, jak się zachowujesz, a może na to, jak aktywny jesteś w służbie, czy jesteś aktywna w służbie dla Pana w różny sposób. Mamy takie coś, co nas gniecie? Każdy z nas Myślę, każdemu z nas coś takiego przytrafiło się w życiu, jednemu częściej, drugiemu rzadziej, ale właśnie ważne jest to, co z takimi rzeczami zrobimy. I mamy przykład napisany w Słowie Bożym, w Starym Testamencie. Otworzyłem pierwszą księgę Samuela. Księga Samuela 21 rozdział, może 22 no, przeczytałem opór. 22 rozdział pierwszy i drugi wiersz. Pierwsza księga Samuela 22 rozdział pierwszy i drugi wiersz I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam a gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego, przybyli tam do niego i zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. To jest jakby ta rzecz, o której pomyślałem, kiedy śpiewaliśmy tam pieśń, kiedy modliliśmy się również w tych tematach, Natomiast żebyśmy zrozumieli sposób działania Dawida i też kontekst tej sprawy przeczytamy też i kilka wierszy poprzedzających. Mianowicie Dawid znajduje się tutaj już na tej ucieczce i znajduje się w sytuacji, która była szczególna, gdzie on tworzy się o swoje życie. I możemy przeczytać w 21 rozdziale pierwszej Księgi Samuela. Trzynasty wiersz. Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gad. I zachowywał się przed nim niepoczytalnie. Udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług. Oto widzicie, że to człowiek obłąkany. Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkanych, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Mamy Dawida. Myślę, że każdy z nas, mniej lub bardziej, jest zaznajomiony z jego drogą. Jeżeli nie, to zachęcam cię, abyś to zrobił. Dawid, który musiał wiele wycierpieć. Też nieprzypadkowo Dawid jest obrazem na Pana Jezusa. Dawid, który rzeczywiście przez wiele lat był w ucieczce. Który rzeczywiście, po ludzku mówiąc, czuł oddech przeciwnika na swoich plecach. Najpierw jednego, później drugiego. I pomimo tego, że miał okazję, aby po ludzku mówiąc, odwdzięczyć się, czy zemścić się, to jednak tego nie zrobił. Dawid, który rzeczywiście cały czas jest w tym biegu i co chwila, na każdym kroku, dostaje jakąś informację, czy też ma pokazane, że niebezpieczeństwo jest tuż za rogiem. Dawid, który jest szczególny, jest szczególnego rodzaju mężem Bożym. Dawid, który jest przecież również odważny, bo czy to nie jest ten sam Dawid, który można powiedzieć z gołymi rękami, z tymi paroma kamieniami wyszedł naprzeciw Goliata, naprzeciw tego olbrzyma, tego, który rzeczywiście miał, można powiedzieć, tą wszelką moc, którego wszyscy się bali. I ten odważny Dawid, ten szczególnego rodzaju sługa, również ma strach. Jeżeli ty może jesteś na takim etapie życia, że masz pewien niepokój, to nie jest nic złego się bać, to nie jest nic złego, aby rzeczywiście odczuwać pewien dyskomfort w takim sensie, że obawiasz się, masz jakiś strach. Ale ważne jest, co ty z tym zrobisz. Ważne jest, abyś w takiej sytuacji nie działał czy nie działała sama, ale to wszystko złożyła na swojego Pana. Tak zrobił też Dawid, pomimo że z tego urywka, który teraz przeczytaliśmy, to nie wynika. Pomimo, że ktoś, kto mógłby tylko te słowa przeczytać, to doszedłby do wniosku, że Daniel, Dawid działa sam. Że Dawid polega na swoim sprycie, na swojej bystrości, na swoim umyśle i działa tylko sam. Bo widzimy, wystraszył się. Wymyślił ten podstęp, aby zachowywać się jak obłąkany. Później uchodzi stamtąd. Spod, znajduje to schronienie w jaskini Adulam. Czytając tylko to, widzimy tylko działanie Dawida. Natomiast w tle jest działanie Boga, a pomiędzy tym, co akurat w tych miejscach nie jest napisane, jest gorące wołanie Dawida do swojego Pana. I to możemy przeczytać, w, yy, czytając księgę psalmów. Otworzymy najpierw psalm 34. 34. Psalm 34. Psalm, który właśnie powstał w momencie, kiedy Dawid był w tym niebezpieczeństwie. W tym momencie, kiedy on miał strach, miał obawę. Miał rzeczywiście wiele pytań, co z nim się teraz stanie. Gdzie stanął w obliczu pewnego zagrożenia. I co robi Dawid? Dawid woła do swojego Pana. Psalm 34, przeczytamy od piątego wiersza. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków Jego. Ten psalm Dawid właśnie napisał w tym momencie, kiedy czuje się w tej sytuacji zagrożenia. To jest, są te słowa, kiedy on wylewa swoją duszę przed tym, który może mu pomóc akurat w tej sytuacji. Będziemy zaraz jeszcze czytać kolejne psalmy. Ważne jest, abyśmy, kiedy czytamy życie Dawida, tak samo jak to robimy teraz w pierwszej księdze Samuela, potrafili sobie to chronologicznie ułożyć, abyśmy nie wyciągnęli złych wniosków, Chronologicznie teraz tą rzecz układając, Dawid znajduje się w tej sytuacji. Później mamy ten psan 34, w sensie te słowa, które tam są wypowiadane i widzimy teraz dopiero pełną postawę Dawida, że to nie jest tylko jego działanie, to nie jest jego spryt, ale on woła do Pana. Szukałem Pana i odpowiedział mi. To jest cudowne u naszego Pana, że on zawsze odpowiada na różne sposoby, w różnym czasie, ale On zawsze odpowiada. Jeżeli jeszcze wydaje ci się, że nie otrzymałeś odpowiedzi na jakąś sprawę, to najpóźniej ona będzie tobie dana w momencie pochwycenia wierzących. Szukałem Pana i odpowiedział mi. To jest ten Pan, który cały czas jest przygotowany do działania. To jest ten Pan, który nie śpi nie drzemie. To jest ten Pan, którego ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, ale zawsze, zawsze jest pierwsza rzecz do wykonania po naszej stronie. Szukałem Pana. Pan, którego ucho jest nastawione na odbieranie, na słuchanie, ale to my musimy wykonać ten pierwszy ruch. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji jak Dawid, jeżeli czegoś się obawiasz, jeżeli masz jakiś strach w swoim życiu, zwróć się do Pana. On nie tylko odpowiedział, uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Masz może jakieś obawy? Może coś szczególnie przeraża Cię, co stoi przed Tobą? Może coś szczególnie dotyka Ciebie w dzisiejszym dniu? On uchroni Cię od wszelkich obaw Twoich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Czy nie przeżywaliśmy już tego też nieraz w swoim życiu, kiedy w ciężkiej chwili Spojrzeliśmy na Pana, może w jakimś szczególnym obrazie zauważyliśmy Go w Słowie Bożym, a może w jakimś ciężkim momencie przyszliśmy na zgromadzenie i otrzymaliśmy jakieś Słowo, które nas pocieszyło. To jest właśnie to działanie. Spójrz na Pana w takim momencie, a zajaśniejesz. Nic nie będzie już tak ciężkie, jak było wcześniej, bo Pan swoim blaskiem, Swoją cudowną osobą przekryje wszelki ból. Podobną zasadę czytamy również w pierwszej księdze Samuela, pierwsza księga Samuela, piąty, 6 rozdział, 13 trzyna... wiersz to jest ten moment, kiedy skrzynia przymierza dostała się do niewoli filistyńskiej i później jest zwracana. I 1 Samuela 613. Mieszkańcy Beztrzemesz żęli właśnie pszenicę w dolinie. Podniósłszy oczy, ujrzeli skrzynię i uradowali się na jej widok. Skrzynia przymierza, która wraca, skrzynia przymierza, która jest obrazem na Pana Jezusa i ludzie, którzy są zajęci pracą, którzy rzeczywiście mają te codzienne obowiązki, ale podnieśli oczy i my czasem potrzebujemy takiego momentu, aby rzeczywiście zwrócić wzrok na Pana Jezusa, aby podnieść swoje oczy od tej ziemi, aby podnieść oczy w górę, oczywiście mówiąc obrazowo, duchowo, aby spojrzeć na naszego Pana, szukać Go i jaki jest tego wynik, uradowali się na Jego widok. Szczery, szczere dziecko Boże zawsze uraduje się na widok Pana. Ktoś, kto szczerze kocha swojego Zbawiciela, zawsze uraduje się na Jego widok. Nie ma takiej możliwości, aby człowiek wierzący nie uradował się z powodu obecności Pana Jezusa. Wasze oblicza nie okryją się wstydem, pisze dalej Dawid w tym psalmie 34. Nie będziesz zawstydzony. Nawet jeżeli niektórzy ludzie tego świata Będą dawali Ci do odczuwać to, że masz się czego wstydzić. Nie wierz im. Ufałeś Panu i nie będziesz zawstydzony. Nie będziesz zawstydzony. Nie będziesz zawstydzony, bo powierzyłeś swoje życie temu, który ma wszystko w swojej ręce, który nie tylko jest stworzycielem świata, ale również podtrzymuje go słowem mocy swojej, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Ten, który ma wszystko w swojej dłoni. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. Ta sama zasada. Szukałem Pana, odpowiedział mi. Biedak wołał, a Pan słuchał. Pan jest cały czas nastawiony na, na to, aby rzeczywiście odebrać, aby wysłuchać i działać. I wybawił go z wszystkich ucisków jego. Widzimy Dawid, który jest w tym niebezpieczeństwie. Dawid, który woła i nagle Pan znajduje Drogę wyjścia z tej sytuacji. I przechodzimy teraz do 22 rozdziału. I odszedł Dawid Stanton. Widzimy, była pewna sytuacja zagrożenia dla Dawida, a teraz jakby nigdy nic czytamy: Dawid Stanton odszedł. Czy nie mieliśmy już tak w naszym życiu, że byliśmy w jakimś ciężkim okresie, czy to w życiu osobistym, czy może zawodowym? czy też może w życiu miejscowego zgromadzenia, gdzie rzeczywiście może wołaliśmy do Pana i zdawało nam się, że no od tego to już na pewno nie przejdziemy. A po jakimś czasie teraz, z perspektywy czasu, kiedy spoglądamy wstecz, to widzimy, że my po prostu odeszliśmy stamtąd, że Pan znalazł taką drogę, że rzeczywiście w pokoju nas stamtąd wyprowadził. I tutaj możemy przypomnieć sobie na na Pana Jezusa, gdzie ten lud na Niego napierał, a On po prostu przeszedł po środku i odszedł. Pan ma szczególne drogi dla swojej własności. I to Pan jest tym, który Ciebie będzie prowadził i On zna pory, On zna czas, On zna okoliczności i odszedł Dawid stamtąd. Schronił się w jaskini Adulam. I tutaj tak jak mówiliśmy, znowu można by dojść do wniosku, że Dawid idzie swoimi drogami, ale i tutaj Dawid woła. Mamy przykład w Słowie Bożym, gdzie również jest jaskinia i tam mamy odwrotne działanie, gdzie człowiek nie pyta się Pana. To jest w Księdze Sędziów. Księga Sędziów, szósty rozdział. drugi wiersz, a gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie Izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. Tutaj jest inna sytuacja, gdzie lud Boży, który jest ze względu na swoje zło, które czynili, to czytamy w pierwszym wierszu, jest jakby oblegany przez wroga i zamiast wołać do Pana w pierwszej linii, dopiero później wołają do Pana. Czytamy to dopiero w szóstym wierszu tego szóstego rozdziału Księgi Sędziów. A tutaj stara się człowiek, i to jest obraz na człowieka, który stara się swoimi siłami zadbać o swoje życie. Swoimi siłami stara się obronić. I wiemy, że to zawiodło. Dlatego, że zawiodło dopiero później, kiedy ten Izrael już zubożał, w szóstym wierszu czytamy, że zawołali do Pana. Ale tutaj mamy inną sytuację. Tutaj znowu mamy Dawida, który woła. Który w psalmie 142. I teraz właśnie ciągnąc tą linię chronologiczną mamy psalm 142. Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini.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 Rzekłem, tyś moją nadzieją, tyś działem moim w krainie żyjących. Słuchaj uważnie błagania mego, bom bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Widzimy coś, czego nie widać, jak tylko czyta się tą pierwszą księgę Samuela. Widzimy, jak bardzo jego serce było Bliskie Boga, jak bardzo On miał, jak wielką miał potrzebę, aby rzeczywiście wołać do Pana. To nie jest modlitwa, kiedy czytamy taki psalm, to nie jest modlitwa typu wyuczona, to nie jest modlitwa, którą może i nam nieraz zdarza się zanosić. Dziękujemy Ci za to, za to, za to, amen. Nie. To jest wołanie udręczonej osoby do jedynego ratownika. To jest rzeczywiście błaganie o pomoc. Czy mieliśmy już taką rzecz w naszym życiu, o którą wołaliśmy do Pana? Nie tylko modliliśmy się, ale o którą wołaliśmy. Może ze łzami błagaliśmy, rzeczywiście bojując w modlitwie przed Nim. Głośno do Pana wołam. Głośno do Pana wołam. To nie jest tylko wołanie, to jest głośne wołanie. Nie dlatego, że Pan ma problemy ze słuchem, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale po to, abyśmy pokazali nastawienie naszego serca, abyśmy pokazali, w jak beznadziejnym stanie nieraz jesteśmy, abyśmy pokazali, jak bardzo Jego potrzebujemy, jak bardzo chcemy, aby On zainterweniował w naszym życiu. Ale co jest jeszcze ważne, czytając ten psalm, może to już komuś wpadło w oko, jak Dawid jest świadomy kto może Jemu pomóc? Jak nawet jest świadomy tego jedynego, pewnego pomocnika. Widzimy, widzimy, jak on cały czas podkreśla ten podmiot. Drugi wiersz. Do Pana wołam. Pana błagam. Trzeci. Przed Nim moją prośbę wylewam. Trzeci. Znowu Jemu opowiadam. Czwarty. Ty znasz. Później szósty wiersz. Tyś moją nadzieją. Szósty wiersz dalej. Tyś działem moim. Siódmy wiersz, Ty wybaw mnie. I ósmy wiersz na koniec, imię Twoje. Widzimy, jak bardzo ważne jest, aby wiedzieć, kto może pomóc. Nie ja sobie, nie Ty sam sobie, nie twój, Twoja bystrość umysłu, nie Twoja inteligencja, nie Twoje doświadczenie nawet życiowe, ale jedynie Pan. To są wszystkie rzeczy, które Pan może użyć, aby nam pomóc. Pan może posłużyć się pewnymi cechami naszego charakteru, czy też doświadczeniem życiowym w pewnych okolicznościach, ale koniec końców, On jest tą pierwszą instancją, do której powinniśmy zawsze przyjść. Do Pana Woła. Wylewa przed Nim moją prośbę i w niedoli mojej Jemu opowiadam. Komu my skarżymy się w naszej niedoli? Czy nie jest też tak, że my jako ludzie mamy tendencję do tego, aby gdy spotykamy się, to wyżalić się drugiemu człowiekowi? Aby rzeczywiście podzielić się naszym bólem, naszą niedolą i użalać się nad sobą? Czy nie mamy do tego tendencji? Gdzie chcemy rzeczywiście powiedzieć, jak bardzo nam jest źle innemu człowiekowi? To nie zawsze jest złe. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale widzimy, że narzekania narzekania na ten stan najlepiej jest zamienić w prośbę narzekania na to co nas spotyka najlepiej jest przekuć tą całą energię, którą na to tracimy w prośbę wylewaną przed naszym Panem i do Niego się zwrócić a nie do ludzi do Pana powiedzieć o tym, że się źle czuję w tej czy tamtej sytuacji ale powiedzieć to do Pana a nie do ludzi co jest też ważne na koniec tego psalmu, że ta motywacja działania Dawida nie jest taka, że on chciałby, aby Pan to wszystko wysłuchał, aby jemu się lepiej żyło, aby komfort jego życia się poprawił. Przecież on był tragiczny. Ten człowiek cały czas uciekał. Ten człowiek nie miał miejsca takiego, w której mógłby bez obawy przez dłuższy czas akurat w tym momencie życia cały czas mówimy o tym, o tej fazie ucieczki, aby mógł gdzieś swoje gniazdo uwić. Nie, jego motywacja jest inna. Wywiedź mnie z więzienia, ósmy wiersz, abym wysławił imię Twoje. Dałby nam Pan, żebyśmy mieli na tyle siły, aby prosić o rozwiązanie naszych problemów, abyśmy mogli Jego uwielbić. Nie, abyśmy zwracali uwagę na poprawę naszej sytuacji, na poprawę naszego komfortu, ale abyśmy zawsze Chcieli to wszystko przekuć w uwielbienie dla Pana. Kiedy myślimy o uwielbieniu, to myślimy rzeczywiście, że to są tylko słowa, że to nieraz może ktoś tym bardziej to zawęża tylko do godziny łamania chleba, którą nazywamy również uwielbieniem, bo taki jest cel tej godziny. Ale uwielbienie za wszystko, co nas spotyka. Choćby i nawet za to, że Pan nas zachował w zdrowiu aż dotąd. Że Pan tak poprowadził Twoje ścieżki, że dzisiaj tutaj jesteś w tym miejscu. Mamy tak wiele powodów, za które jesteśmy, powinniśmy być wdzięczni, a które nieraz jakby odbieramy jako samo przez się zrozumiałe, jako coś, co nam się należy. Abym wysławił imię Twoje. Jeszcze jeden psalm, przeczytamy. Parę wierszy tylko. Psalm 57. Również psalm Dawida. Również, gdy znajduje się w jaskini. Zmiłuj się, drugi wiersz. Zmiłuj się nade mną, Boże. Zmiłuj się nade mną. Bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i zbawi mnie, gdy grzy mnie gnębiciel. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.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 Widzimy tutaj znowu podobny układ tego wiersza, czyli widzimy tego, który zwraca się do Pana, tego widzimy, który kończy uwielbieniem. Oczywiście te obydwa psalmy mają też i aspekt proroczy, ale nie chcemy się nim teraz zajmować. Chcemy to przenieść na nasze praktyczne życie. I widzimy tego, który chce się schronić w cieniu Jego skrzydeł. Tego, który przyrównuje się do tego bezbronnego zwierzęcia, do tego pisklęcia, do tego, które nic nie może. Przecież takie piskle, które chroni się w cieniu skrzydłem, ono jest całkowicie bezbronne. I ten Dawid, który był przecież przednim wojownikiem, który był tak odważny, że nie wiem, czy jest ktoś bardziej odważny od niego wśród nas, ten, który z kamieniami poszedł na tego znakomitego rycerza, który był przecież olbrzymem, ten porównuje siebie tutaj do tego małego pisklęcia. Tacy jesteśmy. Chciejmy być również jako tacy bezbronni, jako tacy, którzy nic nie potrafią przed naszym Panem. To będzie Jemu zawsze miłe. Bogu miły jest ten Duch Skruszony. On da schronienie do kiedy, aż przeminie nieszczęście. Nie wypuścicie wcześniej. Jeżeli jeszcze coś będzie tobie zagrażać, nie wypuści cię, aby nie stała się tobie krzywda, Czy nie jesteś najdroższy dla swojego Pana? Czy ten, który oddał wszystko, co miał? Czy ten, który zapłacił najwyższą cenę, nie dało się zapłacić więcej? Żadna mniejsza by nie wystarczyła. Czy ten miałby teraz przyłożyć rękę, aby tobie zaszkodzić? Bóg, który czyni wszystko ku dobremu, chociaż jest to jeden z wierszy, który najciężej nam zrozumieć. Jak niektóre drogi, jak niektóre rzeczy, które spotykają nas w naszym życiu, mogą być ku naszemu dobru, a jednak jest tak napisane. I ten nie wypuści cię, aż przeminie nieszczęście. Ten druga część trzeciego wiersza też jest pocieszająca. Bóg, który do końca doprowadzi sprawę moją. Jeżeli masz jakąś sprawę, ze swoim Panem, jeżeli jest coś może, co już od dłuższego czasu mu polecasz, może coś, co już trwa, może jest to jakiś proces, nie wiem, musisz sam sobie na to odpowiedzieć, co to może być. Możesz być pewny, że On do końca doprowadzi sprawę moją. Ile rzeczy w naszym życiu było takie, że zaczęliśmy? Był słomiany zapał, nagle zabrakło już chęci, wiary i zostało to porzucone. Ile takich rzeczy mieliśmy w naszej pracy, w szkole. Może chcieliśmy coś zrealizować i po jakichś kilku krokach brakuje nam motywacji. Ale nie tak jest u Pana. Do końca doprowadzi sprawę moją. Czy to nie jest coś podobnego, co czytamy w Księdze Ród? Kiedy ta Noemi zwraca się... Zwraca się do e, ród w trzecim rozdziale, 18 wierszu. A ona rzeka, bądź spokojna, córko moja, a wnet się dowiesz, jak się ta sprawa potoczy. Gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca. Taki jest nasz Pan. To może trwać dłużej, to może trwać krócej. Może to będzie trwało kilkadziesiąt lat w Twoim życiu, ale może być pewny czy pewna, że on doprowadzi twoją sprawę do końca. Co jest też ciekawe i w jednym i w drugim psalmie Dawid nie nazywa po imieniu swoich gnębicieli. On używa takich zwrotów jak na przykład gnębiciel w czwartym wierszu tego 57 psalmu. Gnębiciel, czy też ci, którzy nastają na jego życie, różnie to występuje w tego rodzaju psalmach. Ale widzimy, że Dawid w bardzo dużej bojaźni również wypowiada się o Saulu. On wie, kto to jest Saul. On wie, że on też został, pewne rzeczy zostały mu nadane. I Dawid nie zwraca swojej pomsty czy jakiegokolwiek złej emocji w kierunku tych osób, tylko on zwraca się o ratunek do swojego pana. To jest też dobra wskazówka dla nas. Abyśmy zgodnie ze Słowem z Nowego Testamentu nie mścili się sami, ale zostawili to wszystko Panu, który wie najlepiej, jak komu odpłacić. A my, abyśmy w takich momentach rzeczywiście zwracali się do Niego. I kiedy On prosi o to, ostateczne rozwiązanie tej sprawy, kiedy On prosi o wybawienie, to znowu od szóstego wiersza On nie, triumf nie triumfuje nad wrogami, on nie pokazuje triumfu nad tym gnębicielem, ale dziękuję za wybawienie. On właśnie uwielbia to, co też mogliśmy już wcześniej wspominać. On uwielbia, on chce uwielbić. I teraz wracając do tej księgi Samuela. Widzimy już teraz tą linię chronologiczną. I widzimy, znalazł się w tej jaskini. I czytaliśmy w tym psalmie 142, że On woła do Pana, że jest sam. Że nie ma nikogo. Może i Ty czułeś się już kiedyś samotny. Gdzie miałeś wrażenie, że z jakąś sprawą jesteś zostawiony zupełnie sam. I to możesz powiedzieć Panu. A znajdą się tacy również, jeżeli to potrzebujesz pomocy ze strony na przykład braci, ze strony sióstr, ze strony rodzeństwa, ze strony może bliskich. Jeżeli tego akurat potrzebujesz w danym momencie, to też powiedz o tym. Powiedz o tym swojemu Panu. Tak zrobił Dawid i widzimy, że zaraz jest ta modlitwa wysłuchana. A gdy usłyszeli o tym jego bracia, usłyszeli o tym, że on tam jest, wraz z całą rodziną jego ojca przybyli tam do niego. Widzimy? Modlitwa, wysłuchanie. Modlitwa w tym okolicznościach strachu z powodu swojego życia przed tym władcą. Wysłuchanie. Pan znajduje dla niego drogę. Znajduje się w tej jaskini. Modlitwa, bo jest sam, bo potrzebuje pomocy. Wysłuchanie. Tak działa nasz Pan. To jest ta zasada, o której mówiliśmy. Wołam, słucha, działa. Proszę, Pan Jezus odbiera i działa. Taki jest nasz Pan. Czeka tylko na nasze na nasz krok, na nasz ruch, na ruch z naszej strony. A gdy usłyszeli o tym jego bracia, wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. Możemy tutaj jakby widzieć dwie strony. Dawid i jego rodzina. Jeżeli ktoś z nas znajduje się w jakiejś ciężkiej sytuacji, która może być różna, to też i ta druga strona powinna potrafić to zauważyć. Rodzina powinna mieć na tyle wyczulony ten zmysł. Tutaj widzimy, oni zaraz usłyszeli, że tak tam jest. Jeżeli rodzina widzi, że jeden z członków tej rodziny jest w jakichś tarapatach, jest w jakiejś niedoli, jest może w samotności, powinna być gotowa, aby tam przyjść ta rodzina, która jest zjednoczona po to, aby poprawić sytuację tego jednego. To można rozumieć bardzo praktycznie. Abyśmy, jeżeli mamy rodzeństwo, jeżeli mamy jakiegoś członka rodziny, nie ograniczajmy tylko tego do rodzeństwa, abyśmy też mieli otwarte oczy na niedole naszych bliskich. Abyśmy też potrafili pocieszyć. Abyśmy też potrafili po prostu być z nimi. A z drugiej strony z perspektywy Dawida. Dawid nie miał problemu z tym, aby wyrazić tą myśl, że dostwiera mu samotność. Czy i my jesteśmy w stanie, czy mamy na tyle relacje czyste z naszymi bliskimi, abyśmy też i byli gotowi wyrazić, że dostwiera nam samotność. To nie jest wstyd. To nie jest nic złego. Ale widzimy tutaj ten dobry przykład, kiedy oni w pierwszej kolejności bracia wraz z całą rodziną jego ojca przybyli do niego. To jest ten pierwszy krąg, który zwraca się z pomocą w razie niedoli. Drugi wiersz. I zgromadzili się wokół niego wokół Dawida wszyscy ludzie uciśnieni. Wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni. Widzimy tutaj Dawida, który jest przykładem na Pana Jezusa. Który skupia wokół siebie szczególnego rodzaju ludzi. Zgromadzili się wokół Niego, czyli to On był w tym momencie tej jaskini, tą najważniejszą osobą. To On jest tym, do którego przychodzą. Dla kogo Ty przychodzisz na przykład na zgromadzenie? Z jakiego powodu? Czy może jest jeden brat, którego szczególnie ci się słucha i to dla niego przychodzisz? A może przychodzisz, bo lubisz śpiewać? A może przychodzisz tutaj z powodu tego prawdziwego Dawida. Tego, który obiecał, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Ten, który jest centrum. Przychodź tutaj. choć z ludem Bożym z powodu osoby Pana Jezusa. To jest najpewniejsze. Na tym się nigdy nie zawiedziesz. Jeżeli będziesz przychodzić tutaj z powodu innego człowieka, możesz się zawieść bo tutaj nie siedzą aniołowie w tych krzesłach, tutaj nie siedzą idealni ludzie, tutaj każdy z nas ma swoje przywary, ma swoją starą naturę, tak długo jak jesteśmy w naszych ciałach i możesz się zawieść. Może być taka sytuacja, że poczujesz się zawiedziony czy zawiedziona, ale kiedy będziesz przychodzić tylko po, z powodu tego Dawida, nigdy się nie zawiedziesz. Mówię o tym prawdziwym Dawidzie, o Panu Jezusie. Na nim zbudujmy to właśnie centrum, to On jest tym, co nas powinno tutaj pociągać. To jakby przenosząc na zgromadzenie, na Kościół. A teraz całkiem praktycznie. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to właśnie w tym wierszu jest pokazane, do kogo powinniśmy się udawać. I to nie jest tutaj, widzimy jak precyzyjne jest Słowo Boże, że ono nie, napis, nie duch święty nie napisał tutaj słowami tego pisarza wszyscy, którzy mają problemy, przyszli do Dawida. Nie. Duch Święty już wtedy, kiedy poruszał serce tego pisarza i jego rękę, aby zapisać te słowa, już wtedy wiedział, że te konkretne rzeczy będą nas dotykać. Czy ten wiersz, czy opis tego stanu, tych stanów nie jest aktualny również dzisiaj? Czy nie ma uciśnionych? Ci, którzy rzeczywiście zewnętrznie odbierają jakieś doświadczenia, ktoś nas uciska, coś nas uciska, czy może jesteś uciskany w szkole? Może rzeczywiście czujesz jakiś ucisk z tego powodu, że kiedyś powiedziałeś, że kochasz Pana Jezusa. Może masz jakiś inny ucisk? Może ktoś rzeczywiście na ciebie nastaje od dłuższego czasu z zewnątrz? Tacy przyszli do Dawida. Taka osoba może przyjść do Pana z tym wszystkim, co go dotyka. Może jest tutaj napisane zadłużeni, czy też różne tłumaczenia to tłumaczą. Może ktoś, kto jest cokolwiek winny, ktoś, kto ma jakiś dług, Chcielmy to najpierw rozważyć całkiem praktycznie. Zadłużeni. I takie problemy mogą nas spotkać. Problemy natury materialnej. Problemy rzeczywiście takie związane typowo z, z życiem na tym świecie. I od takich rzeczy nie jesteśmy wolni. I w takie rzeczy możemy przyjść. Tacy przyszli do Dawida. Czyli Pan Jezus jest tym, do którego możemy i z takimi rzeczami przyjść. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma problem w swojej pracy, w swojej firmie, w swoim zawodzie, czy w sytuacji na przykład materialnej swojej rodziny, że o tej rzeczy musi powiedzieć, no w tym mi Pan nie pomoże, w tym to ja muszę po prostu zakasać rękawy i ja to wszystko muszę zrobić. Oczywiście pracować jest rzeczą dobrą i trzeba pracować, aby też poprawiać tą sytuację, jeżeli są takie problemy, ale w pierwszej kolejności przyjść do Dawida, aby właśnie w tym praktycznym Wyprowadzeniu z tych spraw On nam dopomógł, bo jeżeli On nie pobłogosławi, to kto to zrobi? Z drugiej strony zadłużeni, czy i my nie mieliśmy długu? Czy Pan Jezus tego właśnie obciążającego nas listu dłużnego nie przybił do krzyża? Każdy z nas, jak długa była moja lista przewinień i grzechów, za które On wszystko zapłacił, Pan Jezus, ten Twój list dłużny. Mówiąc obrazowo, listę, na, którym, na której były wpisane wszystkie twoje grzechy, wszystkie twoje przewinienia, postawił przed Bogiem w trzech godzinach ciemności, tam na miejscu Golgota. Te wszystkie grzechy, to wszystko, czym zasłużyłeś, aby i ja zasłużyłem, abyśmy to my zawisnęli na tym drzewie przekleństwa. Abyśmy to my zajęli to miejsce, to miejsce przeklęte, a jednak On to wziął ze sobą. Przyszedł przed oblicze Boże i powiedział, ja zapłacę. Ja zapłacę, mnie ukaraj. Ja wejdę w ten sąd. Tak jak to czytamy w ogrodzie Getsemane na krótko przed śmiercią Pana Jezusa. Jeżeli mnie szukacie, pozwólcie tym o odejść. Jeżeli to ja jestem tym, to tych puśćcie wolno. To jest obraz, który wskazuje na nas, gdzie Pan Jezus wziął tą winę na siebie, a nas puścił wolno. Oraz wszyscy rozgoryczeni. Śpiewaliśmy to również w tej pieśni. Gdy zgryzot moc dręczy, co gniecie tu Ciebie. Widzieliśmy ucisk coś z zewnątrz. Widzieliśmy ten dług, co, czy coś, co jesteśmy winni, czyli rzecz, która dotyczy ten, tego świata, działania w tym świecie, w naszym życiu, Również sprawy materialne. A teraz widzimy gorycz. Coś, co zżera nas od środka. Czy mamy taką sprawę? Czy nie mieliśmy kiedyś takiego uczucia, że rzeczywiście mamy taki stan, że nie mamy ochoty na nic w naszym życiu? I to nie, nie chodzi mi tutaj o lenistwo. Ale że rzeczywiście od środka coś nas tak gniecie, tak nas wykańcza, że rzeczywiście nie mamy energii duchowej. Gdzie może człowiek nie ma siły, aby rzeczywiście oddać chwałę Bogu. I tacy przyszli do Dawida. I jeżeli masz dzisiaj taki problem, to możesz z nim przyjść do Pana Jezusa. Widzimy, oni wszyscy, nie ma takiego problemu, z którym nie mógłbyś, ja nie mógłbym, z którym nie moglibyśmy, również społecznie, przyjść do naszego Pana. Dlatego też jest ważne, abyśmy wszystkie problemy zrzucili na Niego. Wszystkie troski wrzucili na Niego. Nie tylko jeden rodzaj, ale wszystko, co nas dręczy, co nas dotyka, zrzucili na naszego Pana. On sam przecież nas do tego nawołuje w Nowym Testamencie. A On został ich przywódcą. To też są piękne słowa. Że Pan Jezus, kiedy my już przyjdziemy do Niego z tym wszystkim, kiedy pokażemy się jako te pisklęta bezbronne, On staje się naszym przywódcą. On bierze te sprawy w swoje ręce. On nas przeprowadzi w tych okolicznościach, w których jesteśmy. On jest naszym przywódcą. Jeżeli ktoś się zgubi w jakimś lesie, jeżeli ktoś się zgubi podczas wędrówki w górach, oddałby wszystko, aby mieć przewodnika. Oddałby wszystko, aby mieć jakąś pewną nawigację. I my takiego mamy, tylko przyjdźmy do niego, a on sam zostanie naszym przywódcą. I czytamy, tak znalazło się przy nim około 400 studentów. Widzimy, jak wielu jest takich, którzy mają problemy. Przecież to jesteśmy my wszyscy. Czy jest tutaj ktoś na tej sali, kto nigdy nie przechodził przez jakiś problem, kto rzeczywiście nie mógłby się chociaż po części w jakimś okresie swojego życia zakwalifikować do jednej z tych trzech grup? Nie wierzę. Nie wierzę, że jest ktoś taki na tej sali, kto z czymś takim się nie borykał. Przy nim znalazło się około 400 mężów. I wiecie co? Tych 400 mężów jest na koniec drogi Dawida, wypisanych w rozdziele, kiedy on opisuje największych wojowników. Tych wszystkich przywódców, którzy brali udział w tak wielu tych bitwach, którzy kładli rzeczywiście tak wielu przeciwników, którzy wysławili się jako ci najsławniejsi rycerze Dawida. Możemy sobie to przeczytać, ten rozdział w spokoju w domu. To są właśnie ci. To są ci uciśnieni, rozgoryczeni, ci, którzy byli cokolwiek dłużni. To my jesteśmy. To nas wybrał Bóg. To my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Nie jesteśmy szlachetnym materiałem. Nie byliśmy. To dopiero Pan postawił nas przed obliczem Bożym jako tych, którzy są doskonali przez Jego dzieła. Ale patrząc na nasz stan, na to, skąd pochodzimy, to my jesteśmy tym kiepskim materiałem, który wybrał sobie Bóg. On został ich przywódcą. I teraz, niezależnie od tego, co przeszedłeś, co przeszłaś, niezależnie od tego, co przechodzisz, to mówiąc obrazowo, i ty możesz być takim najsławniejszym rycerzem Dawida. Tego prawdziwego Dawida. Że nie daj sobie wmówić przeciwnikowi, że z tego powodu, że przechodziłeś czy przechodziłeś takie czy inne problemy, to może nie jesteś godny czy godna, aby jeść skleba i Nie kielicha? Nie daj sobie wmówić, że z tego powodu, że przechodziłeś czy przechodziłeś takie czy inne problemy. Nie jesteś godny czy godna, aby pełnić jakąś służbę, czy to na zewnątrz, czy też jakąś cichą służbę, czy też na przykład służbę publiczną w głoszeniu słowa. Nie daj sobie wmówić, że to, co przechodziłaś, twój stan, to, że byłeś uciśniony czy uciśniona, rozgoryczony, miałoby jakkolwiek wpłynąć na twoją społeczność obecnie z tym prawdziwym Dawidem. nie. On właśnie skupił wokół siebie tylko takich. Czytamy tutaj tylko takich. Takich mężów było około 400. Dałby nam Pan, żebyśmy wyciągnęli lekcje z tych właśnie historycznych opisów życia Dawida, tak jak i tutaj, abyśmy po pierwsze w każdej sytuacji wołali do Pana i byli pewni, że On będzie działał, abyśmy byli pewni, że On nie spocznie, dopóki tej sprawy nie doprowadzi do końca, Abyśmy byli gotowi pomagać naszym współbraciom, współsiostrom w czasie ich niedoli. Abyśmy, kiedy to my znajdziemy się w niedoli, potrafili też ich prosić innych o pomoc. I abyśmy nie zapominali, że ze wszystkim, ze wszystkim, cokolwiek nas dotyka, możemy przyjść do Niego, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Rzuć troski zmartwienia, ból cierpienia w miłujące serce Ojca. Dwieście siedem, właśnie dwieście siedem. Thank you.